Raport pochodzi z 2005 roku, a opracowany został przez Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, EUMC. Od 2007 roku jego rolę przejęła FRA, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej z siedzibą w Wiedniu. A inne dzieło tych literatów, cudzysłowie literatów, znaleźć można pod linkiem fra.europa.eu, tu jest wiele ukośników, nie odczytam Wam tego, gdzie zajmują się oni przeglądem antysemityzmu na obszarze Unii Europejskiej w latach 2001-2005. Też ciekawa literatura z wykresami i napuszonym słownictwem. Szczególnie ciekawy jest zestaw instytucji, z którymi współpracował EUMC przy opracowaniu raportu. Tutaj znowu mamy podany link. FRA Europa EU jest dużo ukośników i przy ostatnim ukośniku czytamy jak Unia Europejska definiuje pojęcie karalnego antysemityzmu. Treść tego dokumentu przedrukowaliśmy w Patriotycznym Ruchu Polski numer 295 15 sierpnia 2012 roku. Wynika z niego że żarty się skończyły. W każdej chwili może zapukać do twojego mieszkania, autorzy lub czytelniku, silna grupa pod wezwaniem, w cudzysłowie silna grupa pod wezwaniem, i w kajdankach zawieźć do Strasburga. Za darmo. Tak jak zawozili Dawida Irvinga i wielu innych negacjonistów Holokaustu. W związku z tą niewesołą perspektywą dokonujemy również przedruku pod koniec tomu wyznań Żyda Aszkanazyjskiego, który powodowany nacyjnym solidaryzmem przybył do Izraela z USA, aby czynnie wspierać budowę państwa Izrael. A co z tego wynikło? Poczytajmy. List Roosevelta do Zabrowskiego w nawiasie Zambrowskiego z książki Reitera dowiadujemy się, kim był tenże Zabrowski, do którego prezydent Roosevelt napisał list zawierający postulaty amerykańskich syjonistów czyli list Bnight Bridge do Stalina. Adresem listu jest: Mr. Zabrowski, Hazar Stefan Zambrowski szef francuskiego dystryktu Bnight Bridge, jednocześnie przewodniczący Rady Narodowej Młodego Izraela wyjątkowo bo podwójnie ważny syjonista, członek Bnightbridge i tenże przewodniczący Rady Młodego Izraela. To właśnie jego B'Night Bridge z najwyższym zaufaniem oddelegowało jako supertajnego przedstawiciela Roosevelta do kontaktów ze Stalinem. Roosevelt powierzył mu misję przedstawiania rzekomego stanowiska rządu USA. W istocie dyrektyw B'Night w sprawie przyszłego rozbioru Europy. A tak naprawdę... To Roosevelt był jedynie pośrednikiem pomiędzy Nightbridge a Stalinem. Przekazywał Zabrowskiemu dezyderaty w imieniu USA dla Stalina, ale były to postulaty sionistycznej oligarchii skupionej w Nightbridge. List powstał już po przystąpieniu USA do wojny. Zręby strategiczne zawarte w tym liście zostały sformułowane po wspólnej deklaracji Rozwelta i Stalina z 1941 roku, która stała się podstawą przyjęcia tzw. Karty Atlantyckiej. Zwróćmy uwagę na bezkresny cynizm tego żydowskiego zbrodniarza wojennego, którego B'night Bridge posadziła na fotelu prezydenta USA. Na cynizm i zarazem jego służalczość wobec przedstawiciela B'night Bridge. Na koniec Roosevelt rozpływa się ze zachwytu na wiadomość, że otrzymał od rady młodego Izraela zwoje tory. Z wykrzyknikiem. Porażająca jest natomiast treść listu, w którym Roosevelt oddaje połowę Europy hazarskim kainitom i obiecuje im nawiązkę – strategiczny port na Morzu Śródziemnym godzi się na zajęcie Finlandii przez Żydo-Hazarię w ogóle Bałtyku co do holokaustu południowo-zachodnich kresów katolickich Portugalii Hiszpanii i Włoch cytat będą ewaluowały ku nowoczesnej cywilizacji która wydobędzie jest tradycyjnego letargu czytaj z katolicyzmu tu mamy odnośnik Zwoje tory, które otrzymał, są więc talizmanem nowoczesnej cywilizacji. I dalej czytamy z cytatu. Stalinowi Żydzi oddają w Lenno rozległe tereny w krajach Europy Wschodniej. A więc los Polski zostaje definitywnie przesądzony. W cudzysłowie, od Polski będziemy wymagali rozsądnego zachowania opartego na zrozumieniu i kompromisie. Marny los, zgodnie z prawem zwoju w tory, czeka pokonane Niemcy. Cytat. Po podziale Reichu i przyłączeniu jego różnych części do innych państw, co stworzy nowe narodowości, niebezpieczeństwa niemieckie zostaną odsunięte od ZSRR, Europy i całego świata. A teraz czytamy list. Drogi panie Zabrowski! Jak to już powiedziałem osobiście panu i panowi Weissowi, jestem głęboko wzruszony faktem, że National Council of Young Israel, Rada Narodowa Młodego Izraela, w swojej dobroci zechciała zaofiarować się w roli pośrednika pomiędzy mną a naszym wspólnym przyjacielem Stalinem i to w chwili tak delikatnej, że jakiekolwiek niebezpieczeństwo rozdźwięków wewnątrz Grupy Narodów Zjednoczonych stworzonej za cenę tylu wyrzeczeń miałoby fatalne następstwa dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla Związku Radzieckiego. Stąd też w waszym i naszym interesie należy zaokrąglić kanty, co nie będzie łatwe w przypadku Litwinowa, którego ku memu wielkiemu zmartwieniu musiałem ostrzec, że ci, którzy zaczepiają wujka sama, w końcu z tego powodu zawsze cierpią. A ostrzeżenie to dotyczy zarówno spraw zagranicznych, jak i wewnętrznych. Roszczenia radzieckie, gdy chodzi o działalność komunistyczną w Stanach Zjednoczonych, są więc po dwakroć nie do przyjęcia. Timoszenko okazał się o wiele bardziej rozważny podczas swojej krótkiej, ale owocnej wizyty i życzyłbym sobie, żeby nowe, prędkie spotkanie z marszałkiem stanowiło krok zmierzający do wymiany zdań ze Stalinem, co uważam za jedną z najbardziej pilnych spraw, zwłaszcza gdy pomyślę o korzyściach, jakie wynikały ze spotkania Stalin-Churchill. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są zdecydowane i to bez żadnych zastrzeżeń natury moralnej dać Związkowi Radzieckiemu absolutnie równorzędny głos w sprawach przyszłej reorganizacji powojennego świata. Jak go o tym powiadomił z Adany, brytyjski premier, przekazując mu projekt wstępny, że ZSRR będzie członkiem grupy kierowniczej wewnątrz Rady Europejskiej i Rady Azjatyckiej, do czego daje mu prawo nie tylko międzykontynentalne położenie geograficzne, ale również, a nawet szczególnie, jego wspaniała walka z nazizmem, która zasłuży sobie na uznanie historyków. Chcielibyśmy, aby te rady kontynentalne, w nawiasie, a mówią w imieniu mego wielkiego kraju i rozległego imperium brytyjskiego, składały się ze wszystkich niepodległych państw przy zachowaniu tym niemniej słusznej proporcjonalnej reprezentacji. Może pan, drogi panie Zabruski, zapewnić Stalina, że ZSRR zasiądzie w dyrektoriacie tych rad Europy i Azji na równych prawach oraz z równością głosu ze Stanami Zjednoczonymi i Anglią, że będzie członkiem Wysokiego Trybunału, który trzeba będzie stworzyć dla rozwiązania rozbieżności istniejących pomiędzy narodami, że podobnie będzie miał wpływ na wybór i przygotowanie międzynarodowych sił na ich uzbrojenie i dowodzenie nimi. Siły te pod rozkazami Rady Kontynentalnej będą działały wewnątrz każdego państwa, aby zasady tak mądrze stworzone dla zachowania pokoju w duchu dawnej Ligi Narodów nie były ponownie pogwałcone. Te siły działające między państwami a ich armiami będą mogły narzucić swoje decyzje i zmusić do posłuszeństwa. W tych warunkach to tak wysokie stanowisko w kierownictwie Tetrarchią Świata powinno zadowolić Stalina i sprawić, że nie będzie ponownie żądań, które stwarzają problemy nie do rozwiązania. Sekretariat jednakże jest przeznaczony dla Francji. Z głosem doradczym, a nie rozstrzygającym, jako nagroda za jej opór i kara za jej wewnętrzne załamanie. Tak więc kontynent amerykański pozostanie poza wszelką propagandą radziecką i pod wpływem wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Jak to obiecaliśmy państwom naszego kontynentu. Francja będzie musiała pozostać w orbicie angielskiej, obdarzona wszelako szeroką autonomią i prawem do sekretariatów tetrarchii. A pod ochroną Anglii, Portugalia, Hiszpania, Włochy i Grecja będą ewoluowały ku nowoczesnej cywilizacji, która wydobędzie je z tradycyjnego letargu. Ponadto... Związkowi Radzieckiemu zostanie przyznany jeden port na Morzu Śródziemnym. Zgodzimy się na jego żądania w sprawach dotyczących Finlandii i w ogóle Bałtyku. Od Polski będziemy wymagali rozsądnego zachowania opartego na zrozumieniu i kompromisie. Stalinowi pozostaje rozległe pole ekspansji w małych państwach Europy Wschodniej. Trzeba naturalnie wziąć pod uwagę te dwa narody lojalne. Jugosławię i Czechosłowację. Oczywiście nie zapominając o całkowitym zwrocie terenów, które zostały czasowo oderwane od Wielkiej Rosji. Po podziale Reichu i przyłączeniu jego różnych części do innych państw, co stworzy nowe narodowości, niebezpieczeństwo niemieckie zostanie odsunięte od ZSRR, Europy i całego świata. Jeśli idzie o Turcję, to Stalin powinien zrozumieć niezbędne gwarancje, które to Churchill dał prezydentowi lnionu w swoim i moim imieniu. Port na Morzu Śródziemnym, który otrzyma Stalin, powinien mu wystarczyć. Co do Azji, to zgadzamy się z jego żądaniami pod warunkiem liczenia się z późniejszymi komplikacjami. A co do Afryki, cóż pan chce? Trzeba będzie coś dać i Francji dla wyrównania jej strat w Azji, i również coś Egiptowi, tak jak obiecano w Afdystom. Trzeba będzie również przyznać Hiszpanii i Portugalii rekompensatę za ich wyrzeczenia i doprowadzić do lepszej równowagi światowej. Stany Zjednoczone również wezmą udział w tym podziale z prawa zwycięstwa i niewątpliwie zażądają jakiegoś terytorium o znaczeniu życiowym dla ich strefy. I będzie to sprawiedliwe. Wreszcie będziemy musieli przyznać Brazylii małą ekspansję kolonialną, którą jej obiecano. Zechce pan przekazać Stalinowi, drogi panie Zaworuski, że dla ogólnego dobra i szybkiego unicestwienia rejchu wszystko to, to tylko ogólne idee poddane do rozwiązania. Powinien on ustąpić w sprawach dotyczących kolonizacji Afryki. Powinien również przerwać swą propagandę w Ameryce i położyć kres swojej działalności w środowiskach robotniczych. Proszę mu przekazać wyrazy mojego całkowitego zrozumienia, sympatii i chęci ułatwienia rozwiązania tych problemów. Dlatego też spotkanie, które proponuję, miałoby znaczenie praktyczne. Z dużą przyjemnością przeczytałem, jak to już panu mówiłem, wielkoduszne słowa przesłania, które mnie powiadomiły o waszej decyzji ofiarowania mi w imieniu National Council egzemplarza tego, co jest największym skarbem Izraela – Rulonów Tory. Ten list jest upewnieniem, że dar przylatuje. Na pańską lojalność odpowiadam całkowitym zaufaniem. Zechce Pan przekazać najszacowniejszej organizacji, której Pan przewodniczy, wyrazy mojej wdzięczności wraz ze wspomnieniem bankietu z okazji 31. rocznicy jej powstania. Życzę Panu pełnego powodzenia, szczerze oddany, Franklin Roosevelt. Rozjechali osiedla palestyńczyków buldożerami. Niedoścignionym wzorem faszystowskiego terroru w nowoczesnym wydaniu jest los palestyńczyków, którzy nigdy nie opuszczali swojej ziemi i poprawnie żyli z Żydami palestyńskimi w czasach, kiedy stosunek liczbowy palestyńczyków do Żydów wynosił 700 tysięcy palestyńczyków do 55 tysięcy Żydów. Europa dożywa swoich dni na ruinach cywilizacji łacińskiej i udaje, że w Palestynie nic się nie dzieje takiego, co by zagrażało cywilizacji europejskiej. Izrael położony na południowo-wschodnich krańcach Europy jest ropiejącym wrzodem kontynentu pod militarno-finansowym parasolem syjonistycznej kolonii amerykańskiej. Sam stał się wyrzutkiem społeczności międzynarodowej, porządku międzynarodowych praw. Drwi z ONZ i metodycznie dokonuje eksterminacji ludu palestyńskiego ogrodzonego w cudzysłowie chińskim murem, zamkniętego w nędznej wegetacji bez widoków na poprawę ich losu. To skrajny przykład ekstremalnego apartheidu. Organizacja Narodów Zjednoczonych wypichciła około 120 uroczystych deklaracji potępiających hazarską okupację Palestyny. Terror, skrytobójstwa, wyburzanie domów na terytoriach okupowanych. Wszystkie antyizraelskie głosowania kończą się sprzeciwem trzech głosów. Te trzy głosujące zawsze za odrzuceniem rezolucji to USA, Izrael i pokolonialne egzotyczne państewka afrykańskie. Oto rezolucja Zgromadzenia Ogólnego z 2004 roku. Mówiła o konieczności realizacji wizji dwupaństwowej, o wycofaniu się Izraela z terytorium palestyńskiego okupowanego od 1967 roku. Przeszła ona stosunkiem głosów 160 do 6 przeciw. Oprócz USA i Izraela sprzeciw zgłosiły Mikronezja, znak zapytania, wyspy Marszala, Pałan i Uganda. Jedna z takich rezolucji zakończyła się głosowaniem w stosunku 151 do 4. Cały świat, w cudzysłowie cały świat, jak zwykle głosował przeciwko Izraelowi, a sprzeciwiły się temu trzy państwa: USA, Izrael i Dominikana. Pokaźną gamę metod terroru wobec Palestyńczyków zebrał profesor Norman Finkelstein. Tu mamy odnośnik. Autor m.in. Przemysłu Holokaustu, w nawiasie przetłumaczonego na język polski, w którym demaskował żydowską pazerność a właściwie to finansową nekrofilię na ofiarach niemieckich zbrodni wojennych, zdzieraniu wielomiliardowych odszkodowań dla ofiar, których one nigdy potem nie otrzymały. Pilotuje to B'Night Bridge pod wodzą Bronfmana i Foxmana. Koniec odnośnika. Pokaźną gamę metod terroru wobec Palestyńczyków zabrał profesor Norman Finkenstein w książce Wielka chudzpa o pozorowaniu antysemityzmu i fałszowaniu historii. Z 2006 roku książka. Za wstępem Stanisława Michałkiewicza. Dzięki przemysłowi Holokaust profesor Norman Finkelstein stał się chyba najbardziej przez Żydów znienawidzonym Żydem w myśl banalnej prawdy, że prawda w oczy kole. Skala i systematyczność palestyńskich zbrodni podsumowanych przez Finkensteina jest porażająca. Od stosowania metody tzw. ludzkich tarcz, po ostrzał szkół i przedszkoli, od licznych praktyk terroryzmu, po opiekę medyczną, opiekę w cudzysłowie, od wyburzania domów palestyńskich, ponad 4000 tysiące, po aneksję terenów wodonośnych, etc. Zatrzymajmy się przy wyburzaniu domów palestyńskich, rzekomo jako kary, w rzeczy samej jako jednej z form czystki. Na szczęście istnieje wiele organizacji międzynarodowych, w tym izraelskich, które monitorują wszechstronny terror rasistowskiego syjonizmu postrosyjskich Hazarów. Do takich organizacji należy Bichelem, Izraelskie Centrum Informacji na temat. Przestrzegania praw człowieka na terytoriach okupowanych. Kolejne takie organizacje to słynna Amnesty International oraz Human Rights Watch. Około 1400 domów zostało zburzonych podczas pierwszych dekad okupacji hazarskiej. Lata 1947-1987. Podczas drugiej Indifady, są to lata 1988 92 Wyburzono bądź zaplombowano 700 domów. Od początku kolejnej indifady, rok 2000, do października 2004 Izrael za karę całkowicie wyburzył ponad 600 domów, dających schronienie 4000 osób. Ziemia pod tymi zburzonymi domami zwykle podlega konfiskacie. Podczas dwóch poprzednich indifad, kazarzy zwykle dawali uprzedzające nakazy opuszczania domów lub wyznaczonych osiedli. Podczas trzeciej już nie ostrzegali. Przyjeżdżają buldożery, często nocą lub nad ranem, i zamieniają osiedlę lub wybrane domy w kupę gruzów. Oto jeden z raportów Bichalem. Oddziały ISO zniszczyły całe skupiska domów mieszkalnych, utrzymując że pod niektórymi domami znajdowały się tunele służące do szmuglowania broni. W innych przypadkach armia zniszczyła dziesiątki domów dlatego, że z danej okolicy ostrzelano żołnierzy ISO. Cytowane przez Finkensteina Studium Amnesty International z maja 2004 roku ustaliło, cytat, w ciągu pół roku skala zniszczeń dokonanych przez armię izraelską na terytoriach okupowanych osiągnęła bezprecedensowe rozmiary. Ofiarami bardzo często są najubożsi i najbardziej upośledzeni społecznie. Większość wyburzonych domów stanowiła schronienie dla rodzin uchodźców wydalonych przez siły izraelskie albo zbiegłych w czasie wojny, która wybuchła po utworzeniu Izraela w 1948 roku. Zniszczono ponad trzy tysiące domów, setki budynków publicznych i prywatnych obiektów o charakterze komercyjnym, jak również rozległe obszary ziemi uprawnej. Dziesiątki tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci wypędzono siłą z ich własnych domów i pozbawiono dachu nad głową lub źródła utrzymania. Tysiące innych domów i imienia uszkodzono, często w sposób uniemożliwiający naprawę. W dodatku dziesiątkom tysięcy innych domów grozi wyburzenie, a ich mieszkańcy żyją w strachu przed przymusową eksmisją i bezdomnością. Domy i posiadłości tysięcy rodzin zostały przeorane nasłanymi przez Armię Izraelską Buldożerami Made in USA. Po akcji wyburzeniowej mężczyźni, kobiety i dzieci wracały na ruiny swoich domów, szukając czegokolwiek, co dałoby się ocalić spod gruzów. W raporcie Human Rights z 2004 roku ujawniono, że wojsko izraelskie wyburzyło 2,5 tysiąca domów w okupowanej strefie gazy. Cytat Zrównały z ziemią rzędy domów wzdłuż strefy buforowej, wdzierając się swoimi niszczycielskimi działaniami daleko w głąb rafach. Uzbrojone gąsienicowe buldożery D9 przeorały domy i sklepy, na oślep przeorały drogi i systemy kanalizacyjne. Ogółem w akcjach tych zniszczono 254 domy i pozbawiono dachu nad głową 3800 osób. Amnesty International, zabijanie przyszłości, dzieci na linii ognia. Londyn, październik, 2002 rok. Strona siódma. Cytat. Dzieci zabite w wyniku wyburzania domów W Dzeninie, na Blusie i innych miejscowościach ISO rozjeżdżały buldożerami szereg domów w czasie, gdy ich mieszkańcy, w tym także dzieci, znajdowali się w środku. W innych przypadkach ISO wysadzało domy przy użyciu materiałów wybuchowych, nie ewakuując przy tym mieszkańców domów sąsiednich, które także zostały zniszczone bądź uszkodzone wskutek eksplozji. W niektórych przypadkach cywile, w tym dzieci, zginęli bądź zostali pogrzebani żywcem pod gruzami wyburzonych domów. W przypadkach zbadanych przez Amnesty International najwyraźniej nie dodano ostrzeżenia w celu bezpiecznej ewakuacji cywilów, zanim przystąpiono do wyburzania domów. Trójka dzieci, Abdallah, Azam i Anas Al-Shubi w wieku lat 4, 7 i 9, ich brzemienna matka oraz czwórka innych krewnych zginęli pod gruzami swojego domu, który ISO zburzył 6 kwietnia 2002 roku. W Kłazbach, w w starym mieście, w Nalbusie, w godzinach ścisłej godziny policyjnej narzuconej przez ISO. Dwoje ocalałych zostało ostatecznie wydobytych spod gruzów blisko tydzień po zburzeniu domu. Sąsiedzi rodziny, z którymi rozmawiała Amnesty International, stwierdzili, że ISO nie dały żadnego ostrzeżenia przed rozpoczęciem wyburzania domów przez buldożery i że oni sami zostali ostrzelani, kiedy naruszyli godzinę policyjną, usiłując poszukiwać tych, którzy przeżyli wśród gruzów. Mahmud Umar Al-Shubi. Kuzyn dzieci, powiedział Amnesty International, że po południu, 12 kwietnia, godzina policyjna została uchylona na dwie godziny i wówczas poszedł szukać swojego ojca i siostry. Kiedy przyszedł na miejsce domu rodzinnego, zobaczył, że praktycznie nic z niego nie zostało. Według relacji Mahmuda zaczął on z pomocą sąsiadów kopać wśród ruin, mając nadzieję znaleźć pod gruzami żywych krewnych. Ponieważ zaczęło padać, błoto uczyniło zadanie jeszcze trudniejszym. Kontynuował on kopanie po przywróceniu godziny policyjnej i kilka razy został ostrzelany. Późno w nocy ratownicy natrafili na mały otwór na poziomie parteru, gdzie kiedyś stał dom. W pozostałej tam małej przestrzeni znaleźli jego 68-letniego wuja, Abdalelacha, wraz z 67-letnią żoną, Szamsą, którym udało się przetrwać. Kopiąc w dalszym ciągu o godzinie pierwszej 1.30 w nocy znaleźli ciała pozostałych członków rodziny, którzy zginęli w wtuleni w siebie w jednym małym pokoju. Jego ojca Umara, siostrę Fatimę, kuzyna Samira wraz z będącą w siódmym miesiącu ciąży żoną Nabilą oraz ich trójkę dzieci, Abdallahem, Azamem i Anasem oraz jeszcze jednego kuzyna Abira. Sąsiedzi powiedzieli potem Mohamedowi, że słyszeli krzyki rodziny przebijające się przez hałas buldożera, ale nie byli w stanie iść im na ratunek. Zaś buldożer osunął się miażdżąc dom, który zbudowany był na zboczu. Tortury Kiedy czyta się opis tortur stosowanych przez Hazarów wobec Palestyńczyków, jako żywo przypominają one metody stosowane przez ich psu braci w żydo i w okupowanej powojennej resztówce Polski. Nauka nie poszła w las. Oto trzy pozycje, w których zatrzymany palestyńczyk ma być odpowiednio przygotowany do zeznań. Szafa Bardzo mała cela, metr na metr. Powietrze dochodzi przez szparę w drzwiach. Trzymanie są tak całymi dniami. Lodówka Znajduje się ona na wyposażeniu każdego więzienia i miejsca zatrzymania. Rozmiarami jest to rodzaj szafy, ale dodatkową udręką stanowi bardzo niska temperatura. al Szabach. To krępowanie kończyn. Standard w każdym ośrodku przesłuchań. Skrępowane ręce przywiązuje się z tyłu i przywiązuje do rur bądź metalowych prętów w ścianie za głową delikwenta. Nogi są także skrępowane. Więzień ma głowę zawiązaną kapturem Al-Szabach. Trwa to 5-6 godzin w dzień lub przez 12 godzin w nocy. Kłania się, że do UB z lat 1945-1955 w resztówce Polski. Tortury monotonia kolejnych raportów Rokroczny raport Amnesty International Rok 1991 Tysiące palestyńczyków dotkliwie pobito, bądź w inny sposób torturowano lub maltretowano. Rok 1992 Podczas przesłuchania palestyńczycy byli systematycznie torturowani bądź maltretowani. Rok 1993 Podczas przesłuchania palestyńczycy byli systematycznie torturowani bądź maltretowani. 94. Palestyńczycy byli systematycznie torturowani bądź maltretowani podczas przesłuchań. 95. Tortury i maltretowanie podczas przesłuchań wciąż mają charakter systematyczny. 96. Palestyńscy areszczanci wciąż są systematycznie torturowani i maltretowani podczas przesłuchań. 97. Torturowanie i maltretowanie palestyńczyków podczas przesłuchań w dalszym ciągu ma charakter systematyczny i jest oficjalnie sankcjonowane. 98. Torturowanie i maltretowanie palestyńczyków podczas przesłuchań w dalszym ciągu ma charakter systematyczny i jest oficjalnie sankcjonowane. Rok 1999. Torturowanie i maltretowanie palestyńczyków podczas przesłuchania w dalszym ciągu ma charakter systematyczny i jest oficjalnie sankcjonowane. Ludobójczy terror Tu chyba dzisiaj przerwiemy. Ludobójczy terror zostawimy sobie na jutro.